Minęła 16. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdena. Od wtorku spodziewane są obniżki na stacjach benzynowych, ale polityczny spór w tej sprawie nie ustaje. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami od Dolnego Śląska po warmie i Podlasie. W nocy możliwe spadki temperatury do minus pięciu stopni. Konkurs palm w Lipnicy Murowanej przyciągnął tłumy. Rekordu nie było, ale dotychczasowy rekordzista i tegoroczny zwycięzca nie narzeka. Jestem bardzo zadowolony ze swojej palmy. Pakiet ustaw ceny paliwa niżej wszedł w życie. Rząd informuje, że stawki na stacjach benzynowych spadną najwcześniej we wtorek. Te działania nie zakończyły jednak politycznego sporu wokół obniżki cen paliw. Opozycja uważa, że obniżka cen paliw jest spóźniona. Portfele Polaków wydrenowano już na 2 miliardy złotych. Prawie miesiąc opóźnienia, zabieg taki typowo przedświąteczny, żeby Polacy za bardzo nie krytykowali rządu. Mówią zgodnie Janusz Cieszyński z PiSu i Bartłomiej Pejo z Konfederacji. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna odpowiada, że w przeciwieństwie do poprzedników obecny rząd działa rozsądnie. To nie może być tak jak za czasów obajtka, kiedy on spod dużego palca obniżał ceny i doprowadzał do zamykania stacji benzynowych. A Europosławca. Kaseł Lewicy Robert Biedroń dodaje, że swoje żale opozycja powinna kierować wobec Donalda Trumpa. Polakom przychodzi płacić cenę za wojnę, za piekło, które nie my rozpętaliśmy, a Donald Trump. Rząd szacuje, że ceny paliw spadną o złoty 20 zł na litrze. Michał Fabisiak, Polskie Radio. To będzie kolejna noc z przymrozkami. Alerty synoptyków obowiązują od Dolnego Śląska przez centralną i zachodnią Polskę, aż po Warmię, Mazury i Podlasie. W nocy możliwe spadki temperatury miejscami do około minus dwóch stopni, a przy gruncie do minus pięciu. W górach możliwe są też opady śniegu. Jutro przelotny deszcz na zachodzie i południu z temperaturą maksymalną od 7 do 13 stopni. Rosja będzie chciała po kawałku zajmować kolejne terytoria Ukrainy. Takiego zdania jest dr Dariusz Materniak z redakcji zagranicznej Polskiej Agencji Prasowej. Ekspert do spraw wschodnich mówił w Polskim Radiu 24, że pierwszym celem jest zajęcie całego Donbasu. Gdyby to się Rosjanom udało, no to w tym momencie przejdą do kolejnych celów. Kolejnym pewnie będzie zajęcie kolejnego obwodu, na przykład obwodu dniepro czy reszty obwodu zaporowskiego z dużymi miastami, które się tam znajdują, które są ważnymi ośrodkami przemysłowymi także, czyli Zaporoże i Dniep. I tak będą, jak czasem na to się mówi, stosować taką taktykę salami, czyli odcinania po kawałku po prostu tego terytorium. W nocy Rosjanie zaatakowali dronami miejscowości w obwodach Odeskim i sumskim w atak na północy Ukrainy zginęły dwie osoby, a pięć zostało rannych. Ukraińskie siły powietrzne zniszczyły 380 z 443 rosyjskich dronów. To są aktualności jedynki. Polski żołnierz został ranny w Libanie w wyniku wybuchu miny Pułapki. Przed chwilą zostałem poinformowany przez dowódcę operacyjnego rodzaju sił zbrojnych o zdarzeniu, do którego doszło dzisiaj w Libanie. Podczas przemieszczania się pojazdem wojskowym patrolu polskich żołnierzy doszło do wybuchu miny Pułapki. Lekkich obrażeń doznał nasz żołnierz, który został natychmiast objęty opieką medyczną. Obrażenia nie zagrażają życiu napisał w serwisie X szef monu Władysław Kosiniak-Kamysz. W tym roku bez rekordu w Lipnicy Murowanej w Małopolsce odbył się 67. Konkurs Lipnickich Palm. Najwyższa mierzyła 35 metrów i 80 centymetrów. Wykonał ją dotychczasowy rekordzista Andrzej Gorel, który w 2019 roku przygotował prawie 38-metrową palmę. Jak mówi, mimo braku rekordu jest zadowolony z tegorocznego wyniku. Troszeczkę opuściłem poprzeczkę, no bo pogoda cały czas niby miało być ładnie, potem brzydko, ale cieszę się, że zeszłem na dół tyle, że mi się udało to podnieść. Niby powiedziałem sobie, że sam swojego nie chcę rekordu pobijać, ale gdzieś tam z tyłu głowy chodzi tam, jakiś tam rekord, delikatnie pobić, ale zobaczymy, cały czas pokaże. W wielu miejscowościach Polski odbywają się konkursy na największe i najpiękniejsze palmy wielkanocne w związku z Niedzielą Palmową, która w kościele katolickim rozpoczyna Wielki Tydzień. Wraz z wiosną budzą się do życia zwierzęta w śląskim ogrodzie zoologicznym. Większość z nich nie, przebywa już w zimowych pawilonach wewnętrznych. Zwierzęta można zobaczyć na wybiegach, mówi rzeczniczka chorzowskiego zoo Aneta Błyszczek.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 Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe Kamil Stoch zajął 30 miejsce na mamucie Skoczni w Planicy W ostatnich w sezonie zawodach Pucharu Świata Którymi zakończył sportową karierę W pierwszej próbie uzyskał 193 metry W finałowej 190 metrów Wygrał Norweg Marius Lindvik Drugie miejsce zajął triumfator Pucharu Świata Słoweniec Domen Prełc A trzecie rodak zwycięzcy Johan André Forfank. Z Polaków w Pucharze Świata najlepszy Kacper Tomasiak Na 23 miejscu 31 Kamil Stoch A 33 Piotr Żyła Sezon był w wykonaniu Polaków najsłabszy od 17 lat pod względem liczby zdobytych punktów. W 29 konkursach indywidualnych żaden z białoczerwonych czerwonych nie stanął na podium. Trener kadry Maciej Maciusiak tak podsumowuje ostatnie miesiące. To jaki sezon poaru świata był, to, to wszyscy widzieli. Oczywiście tych wniosków jest, jest bardzo bardzo dużo, ale też nie możemy zapominać no, z Olimpijskiej, gdzie była... Impreza docelowa i, i przywozimy trzy medale olimpijskie. Oczywiście szkoda tego wszystkiego, że, że nie było tej kontynuacji, ale to się posypało i wszystko i technika i, i sprzęt i, i można powiedzieć wszystko nawet zawodnicy. Pucharze Narodów, triumfowali Austriacy, Polacy na szóstej pozycji. Polskie szabliski Julia Cieślar, Zuzanna Cieślar, Angelika Wontor i Maria Węckiewicz zajęły czwarte miejsce w zawodach szermierczego Pucharu Świata w stolicy Uzbekistanu. szkięcie w meczu o brąz przegrały z Japonkami. Na siódmej pozycji w stolicy Kazachstanu, Astanie, uplasowały się szpadzistki Kinga Zgryźniak, Barbara Brych, Cecilia Cieślik i Magdalena Pawłowska. Dończyk Jonas Winigord wygrał kolarski wyścig dookoła Katalonii na ostatnim etapie ze Startem i metą w Barcelonie najszybszy był Australijczyk. Brady Gilmore. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek Cito firmy Reuter. Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere. Pogoda. Pochmurną z przelotnym deszczem od Pomorza przez Wielkopolskę, Dolny Śląsk, Małopolskę po Podkarpacie. Najwięcej słońca na Mazowszu i na Podlasiu. Temperatura od 4 stopni na Pomorzu, 9 w Wielkopolsce i na Kujawach, do 17 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Na barometrach w Warszawie 1003 hektopaskale. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.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 Strażacy ochotnicy ratują życie i zdrowie potrzebującym. Przekaż 1,5% podatku dla bohaterów z OSP. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer jeden ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer dwa dopadł do micki z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż bezpowalniało ich trawienie, ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast. Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. Travisto Fast i Travisto. Aflofarm.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 Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce.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 Nowy, wspaniały świat. Niedziela, godzina 16. To jest program Nowy Wspaniały Środę. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i proszę Państwa, ludu pracujący, miast i wsi, słuchajcie tego programu, albowiem to będzie do Was. Będziemy dzisiaj rozmawiali o pracy XXI wieku, o pracy przyszłości. A punktem wyjścia jest książka wstrząsająca, którą przeczytałam. Nosi tytuł Mucka. Reportaże o pracy przyszłości i autorem jest Marek Szymaniak, jeden z moich gości. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozostali goście. Jowita Michalska, prezeska Digital University, autorka podcastu Digitox. Dzień dobry, witam serdecznie. I Łukasz Komuda, ekspert rynku pracy z Fundacji Inicjatyw Społeczno Inicjatywy Społeczno-Ekonomicznej. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Szanowni Państwo, czy czeka nas rewolucja na rynku pracy, podobna do tej, która miała miejsce po 1989 roku? Kiedy, jak wiemy, nie romantyzujmy już lat 90. To był bardzo trudny moment dla bardzo wielu ludzi w Polsce. Co nas czeka dzisiaj? Trochę cicho. Dla srąg hmm. chciałabym. Ja mogę, jeżeli ja mogę to... zacząć... No, bo Jako, tak. autor, jest tak. Tak. Wybieram, ja jako zawsze, autor książki Mucka. Ja zawsze ostrożnie odpowiadam, że nie wiemy, co nas czeka i, i tak naprawdę trudno sobie nawet wyobrażać, ale e, ta książka też po to powstała, żebyśmy sobie wyobrażali różne scenariusze. Bo, pod, e, pod tytuł brzmi Reportaże o pracy przyszłości. Tak. E, I też lubię przytaczać takim, kiedy, kiedy słyszę takie pytanie, e, to, co myśli taki jeden z moich ulubionych publicystów, Derek Thompson z The Atlantic, który mówi, że nie ma jakiegoś takiego pokoju wypełnionego dymem od cygar, gdzie siedzą ludzie, elity, bogacze i mają, spoglądają sobie w pocztówkę z przyszłości. Nie ma czegoś takiego. Mm. Jest raczej to, i to jest pewne, że jest wojna narracji. Wojna narracji o to, jak sobie opowiemy tą przyszłość, czyja narracja będzie na górze, kto na nie zyska, kto na nie straci. I też jak tą niepewność sobie spożytkujemy, bo niepewność jest tak naprawdę bardzo duża, niepewność tego, co nas czeka. I bardzo łatwo rządzić tą niepewnością, prawda? Tak, no strach oczywiście może być doskonałym narzędziem z zarządzania. Zresztą mm -hmm. O nie tym tej... też tutaj jest. Tak, o tym też tutaj jest. Zresztą w reportażu, który teraz przygotowuję, ale nie, nie do tej książki, bo już ona się ukazała. Jeden z szefów, który wdrażał sztuczną inteligencję w swojej firmie, szefów zespołu, on nie był całym szefem firmy, opowiadał mi o tym, że jak wdrażano AI w jego firmie, on za to między innymi odpowiadał. Nie było niestety jeszcze takich wspaniałych efektów, więc uznał, że po prostu docisnął śrubę, dokręcą ludziom i w ten sposób będzie troszeczkę efektów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 Wzrok. W przypadku transformacji technologicznej może być podobnie. Możliwe, że pozwoli ona wjechać gospodarce na tory szybkiego rozwoju. Ale co będzie z tymi, którzy się nie załapią do tego pociągu? Diowita. Wiesz co, ja mam tutaj dwa wątki. Pierwszy jest taki, że rzeczywiście ładnie zwróciliście uwagę, że narracja jest utopijno-dystopijna mhm. i nie pośrodku. Nie ma nic Czyli... pośrodku. I jest ta narracja też między innymi budowana przez wielkie firmy technologiczne, bo dla nich ona odsuwa te rzeczywiste problemy, bo jeśli mówimy lek na raka albo wszyscy zginiemy, zabije nas AI, to mówimy o czymś bardzo hipotetycznym, czego długo nie będzie. A ta narracja, którą powinniśmy mieć, to jest przygotowanie się do jutra, czyli co w perspektywie najbliższych trzech lat się zmieni. Ja wróciłam teraz dosłownie świeżo z Stanów, z największej konferencji technologicznej na świecie South by Southwest w Austin, gdzie 99% rozmów było o człowieku, o tym, jak my sobie damy radę w tej rzeczywistości mhm. zmieniającej się technologicznej i tam... Rzeczywiście jest bardzo dużo konkretnych predykcji, bo tam przyjeżdżają futurolodzy, którzy zawodowo zajmują się od strony naukowej też przygotowywaniem trendów i konwergencji i wszędzie wobec wszyscy twierdzą, że akurat w rynku pracy będzie zmiana paradygmatu, czyli to, to, znaczy, że, to znaczy, że wszystko się wywali i trzeba będzie rynek pracy zbudować od początku. I dzisiaj mamy kilka tego wątków. Po pierwsze automatyzacja następuje z wielu stron. Z jednej strony automatyzacja pod, od strony agenci AI I w zeszłym tygodniu ja byłam na kolu międzynarodowym, bardzo globalnym, z dziewczynami z Indii, które, mhm. która to jedna liderka powiedziała, ale przecież to jest moja rzeczywistość. Do mnie dzisiaj raportuje 40 botów i 8 osób. To jest mój zespół dziś. Całkiem niezła proporcja. Więc Tak, więc nie jest to jakaś daleka przyszłość. Tak? Ta, ta ag agentowa przyszłość, o której ja bardzo dużo mówię, wiemy mniej więcej, co agenci tej pierwszej generacji już dzisiaj potrafią zrobić, bo dosyć podstawowe rzeczy, ale mniej więcej wiemy, co będzie w drugiej generacji, a to jest 2026-2026. Tak to to są 2000. ci agenci dla tych, którzy nie wiedzą, tak, słuchają? agenci, no to jest jakby kolejna kategoria tego, co dzisiaj widzimy jako czata GPT, powiedzmy okay. tak kolokwialnie się postaram to powiedzieć prosto, która będzie już znacznie bardziej autonomiczna. To mm -hmm. znaczy pracuje na konkretnych zadaniach. Nie, że za każdym razem jej mówimy zrób to albo odpowiedz mi na to pytanie. Ona już jest... jest samodzielna? Tak, ma jakieś predefiniowane. I w tej pierwszej wersji dzisiejszej no to robi dość podstawowe zadania. Czy pomoże nam, nie wiem, zrobić porządek na desktopie, już powoli zaprojektować jakąś prostą stronę, jakieś, jakieś tam rzeczy, które, nie wiem, grafiki, teksty i tak dalej. W drugiej generacji, tak jak ja rozmawiałam z tą organizacją Manus, która tworzy agentów, a jak to się sprzedała dosłownie przed chwilą mecie, mhm. I oni to dokładnie rozpisują, pokazują to na slajdach. Pokazywali mi to w Lizbonie w listopadzie. Co ci pokazywali że na Że pierwsza slajdach? właśnie grupa agentów, no to takie podstawowe. Druga to już są zorganizowane grupy agentowe, które już za pewne konkretne zestawy zadań będą w stanie odpowiadać. To znaczy może być zespół stworzony mhm. z samych agentów, które będą wykonywały jakąś pracę. I będzie raportował do człowieka czy do maszyny? to jest do ułożenia, okay. powinien raportować oczywiście do człowieka. Natomiast jak to będzie wyglądało, to my jesteśmy w trakcie tego, kiedy to się dzieje, więc... No tak, jesteśmy więc w trakcie rewolucji, musimy sobie musimy to uświadomić. to zaplanować. I mm. trzecia, i trzecia taka najbardziej niepokojąca, i to będzie przed 2030 rokiem, czyli Jezus re, realnie bliższa, <ścoughs> bliska przyszłość, to będą całe systemy agentowe, które będą odpowiadały, nie będą w ogóle potrzebowały żadnego typu polecenia mm -hmm. od ludzi, bo będą same sobie wynajdywały czyli procesy będą autonomiczne pracy, kompletnie. Będą sobie zarządzały procesem. Zrobię to zadanie najpierw, to zadanie sobie zrobię później. Teraz cofnę się do tamtego, bo tu z tego mi wyszło, że coś tam trzeba zrobić. Symultanicznie na wielu procesach. No tak I jakbyś pytanie, mówiła o ludziach, jak o zespole tak, ludzkim, trochę, tak. tak? No wiadomo, że pod te procesy trzeba. Znaczy, pamiętajmy, że czym jest praca? Praca jest zestawem zadań. A zadania można one by one zautomatyzować. Ale niektórzy mówią, Dzisiaj... praca to moje życie i to w tym momencie moim zdaniem robi się trochę grubo. Chociaż, przepraszam, dam tu jeszcze, bo chcę tobie też zostawić coś do no, powiedzenia. Nie, spokojnie, my Więc tu mamy czas. Dam tu jeden jeszcze wątek. Pamiętajmy o tym, że najszybciej automatyzuje się jednak praca, która jest w online. Mhm. To znaczy praca, którą robimy w komputerze powiedzmy wolniej. Ostatni e, raport Antropika też pokazuje to. Oni pokazują gdzie my wykorzystujemy modele sztucznej inteligencji, a co one mogą zrobić. To jest dosyć duża dziura. Wykorzystujemy wciąż mniej niż one już potrafią zrobić, ta adopcja przyjdzie dalej, Tak, Trybują natomiast się. to, co w fizyczności, czy ten chaos gdzieś, który mamy jeszcze w tym w przetarciu się na fizycznych szlakach, wciąż jest trudniejszy. Natomiast tu wchodzi tak zwany physical AI, o którym też już się bardzo dużo mówi. To jest połączenie sztucznej inteligencji z robotyzacją, która powoduje, że mamy półautonomiczne, a częściowo już w pełni autonomiczne fabryki. Ja w Austin jeździłam bezzałogową Waymo, Uberem, cały czas. Właściwie przez tydzień żadna inna taksówka mi nie była podpowiadana. I ja oczywiście za pierwszym razem pojechałam, robiłam zdjęcia i wow, ale za drugim razem to było zupełnie normalne. On mm -hmm. jeździ z takim samą prędkością, szybciej przyjeżdża, kosztuje tyle samo niestety. I co my zrobimy z tymi wszystkimi kierowcami Ubera? Chodziło no, mi to pytanie dokładnie. po głowie. Czy oni się będą tak super przekwalifikowywać? Tak samo dostawcy. Panie Łukaszu, czeka nas rewolucja, po ta podobna do tej po 89? Zdecydowanie, no tak jak tutaj słuchano, to... Bardzo ciężko to przewidzieć, dlatego że znaczy, to w ogóle będzie zupełnie inna rewolucja. Bo ta rewolucja, którą mieliśmy po 89 roku, to była rewolucja ustrojowa. Tak. I wtedy mieliśmy na, na to spory wpływ. Politycy mieli spory wpływ. W ogóle mogliśmy ją... elementu ludzkiego było jakby więcej. Tak, tak no, mieliśmy, mogliśmy regulacyjnie zrobić to szybko. Wybraliśmy terapię szokową, czyli bardzo szybkich zmian, bardzo szybkiego urynkowienia całych branż i całych sektorów. Wprowadziliśmy prywatyzację, y jakby te zmiany następowały błyskawicznie i bardzo wiele osób zostało, zostało można powiedzieć, y wyrzuconych z tego wagonika, który mm. bardzo szybko pędził. Klasycznym przykładem są pracownicy PGR-ów, tak. które y tak. zostały po I prostu... I niektórych po... fabryk na przykład, niektórych Wiele, wiele fabryk zostało pozamykanych i, ale mieliśmy na to wpływ. A mm. teraz znacznie trudniej sobie wyobrazić, znaczy Mielibyśmy zakazać używania a Jak to zrobić? Słuchają państwo programu Nowy Wspaniały Świat i rozmawiamy dzisiaj o pracy przyszłości. Program Nowy Wspaniały Świat i rozmawiamy dzisiaj o tym m.in. czy roboty, czy AI zabiorą nam pracę. Praca platformowa. Co to jest? Praca, realizowanie różnych zadań, pracy poprzez aplikacje przede wszystkim. Przez jak ja przeczytałam ten, roz, ten rozdział, bo to jest rozdział, który otwiera tę książkę. I to jest zaproszenie do piekła, ten rozdział. Ja nie miałam świadomości, że to tak funkcjonuje. Opowiedz, jak wygląda praca platformowa i dlaczego... No, dla niektórych jest to praca przyszłości. Ponieważ wielu, wielu z nas y, ma jakiś fach, który składa się z zadań i praca platformowa pozwala nam te swoje umiejętności, dopasowywać do tych zadań, szukać mm -hmm. zleceń pod jakieś pojedyncze fuchy, dopasowane do tych właśnie naszych umiejętności. I jak e, w tym pomaga aplikacja? Aplikacja pozwala nam e, chociażby znaleźć jakąś pracę fizyczną. Zaczęło się tak naprawdę od, e, wcześniej od taksówkarzy, od kurierów, których gdzieś tam widujemy na ulicach, którzy dowożą nam jedzenie czy no, stali zakupy. Zostali się nie, nieodłącznym elementem krajobrazu. Tak jest. Mm -hmm. No i teraz widzimy, że to się już e, ten model pracy platformowej rozwija, e, rozlewa na kolejne zawody. Są e, już aplikacje tak, jak opisuję tutaj w książce, do pracy fizycznej, są aplikacje do pracy Na czym do pielęgniarek. Na czym to polega? A, Że łapiemy loguje sobie. Loguję się w tej aplikacji. Loguję w aplikacji, się. Mhm. mam różne oferty pracy. Na przykład mogę sobie złapać, o jutro jest zlecenie w jakiejś fabryce albo w zlecenie w, w jakimś magazynie, gdzie wykładam towar i mogę złapać I tylko... I ktoś może powiedzieć, że to jest super rzecz, nie? Bardzo fajna. Oczywiście, fajne, ktoś no? może powiedzieć, ktoś, kto oceni elastyczność i nie chce mhm. się wiązać, nie wiem, wyobrażam sobie jakiegoś studenta, który nie chce się wiązać etatem, bo ma tu zajęcia, dopasowuje wtedy, kiedy pracuje, kiedy może, mhm. oczywiście to jest plus, no ale rewersem tej, tej całej opowieści jest to, co on traci po drodze, traci jakieś przywiązanie do zakładu, traci stabilność, możliwość utworzenia jakiejś relacji. Tam tak jest ta naprawdę. scena o tym, nie podawajcie mi mi ich imion, bo i tak dziś, jutro zastąpi was ktoś inny. To jest takie dość porażające dla mnie, że to jest totalnie bezosobowe, totalnie odczłowieczone. Tak, bo też jest tak, że dokończę jedno zdanie, że kiedy taka osoba przychodzi, jak nazywam pracownicy Łaty, przychodzą łatają dziury w, w tych grafikach, mhm to dla tych stałych pracowników um, oni są w pewien sposób zagrożeniem również, bo są po prostu tańsi, więc choć oni wiedzą, No właśnie, wiedzą, że... jak oni są zatrudniani, jak to, to jest forma Tak, oni umowy. są zatrudnieni na umowie cywilnoprawnej, więc to już z siłą rzeczy jest tańsze dla mm -hmm. pracodawcy, co Nikt też rodzi pewną, rodzi pewną pokusę tego, że ta dziura w tym grafiku mm -hmm. będzie stała i że to będzie część modelu biznesowego. Powiedzcie mi, czym dzisiaj jest praca dla człowieka? I jak się zmienia to pojęcie pracy ze względu na pokolenie, które się pyta o to? Bo ja myślę, że to się bardzo zmienia. Ja jestem z pokolenia pierwszych pracocholików, lata 90., gdzie nam mówiono pracocholizm jest dobry. Masz pracować jak najwięcej. Tylko potem to jest pokolenie, które jako pierwsze wylądowało w zakładach psychiatrycznych, jako zetkach u psychoterapeuty, na detoksach, w szpitalach, na sorach, albo już wąchają kwiatki od spodu. Ja wiem, czym to pachnie, ale jak to się układa ze względu na pokolenia? Znaczy tak, zacząłbym od tego, że jeżeli że do, pytania dostajemy w zależności od tego, jak, y, y, y, y, znaczy odpowiedzi dostajemy w zależności od tego, jak zadamy pytania. Mm -hmm. Tak naprawdę w większości badań, które mówią o motywację, jaka kieruje ludzi do pracy, to zawsze będzie utrzymanie się, będzie podstawową motywacją. No, jest to dość oczywiste i takie naturalne. Nie trzeba tutaj wielkiej przenikliwości. Tym... Ale poza tym u wszystkich pokoleń pojawia się kwestia tożsamości, że, że jakby praca buduje naszą tożsamość. Nie wiem, jeżeli jesteśmy górnikiem, no to to nie oznacza tylko to tej ciężkiej pracy podziemu, jeżeli to jest górnik węgla kamiennego, dajmy na to, ale jakby całą kulturę, cały język, cały styl życia i tak dalej. I tak jest z wieloma różnymi zawodami. Teraz weźmy IT, to też jest mm -hmm. styl życia. Trochę tak. nie tylko pisanie kodu, no, dajmy na dziennikarstwo to. to jest też styl życia. Oczywiście. Więc to jest jakby druga rzecz. Jeżeli chodzi o te rzeczy, które różnią pokolenia, powiedziałbym tak, wewnątrz pokoleń są większe różnice pomiędzy poszczególnymi jednostkami niż różnice międzypokoleniowe. Ale jeżeli już się próbujemy trzymać kurczowo i powiedzieć czegoś, coś więcej o tym, czym się różnią pokolenia, to faktycznie pokolenie x to jest to pokolenie, które jest gotowe pracować w nadgodzinach, jest, jest gotowe się poświęcać dla firmy. Ceni sobie hierarchię w odróżnieniu mm. od tych późniejszych pokoleń. Im młodsze pokolenia, tym mniejszy szacunek do hierarchii, co jest zrozumiałe, no bo tak. pokolenie X jest już w tej hierarchii dość wysoko, ze względu na choćby staż pracy. Ale jeżeli popatrzymy na to, jak to się zmienia dalej, co pokolenia sobie dalej cenią w pracy, jakie jak widzą wartości w tej pracy, to dla pokolenia X jest, jest jeszcze samorozwój potrzebny. To znaczy dochody owszem tak, stanowisko im wyższe mhm. tym lepsze, natomiast cenię sobie samorozwój. Jeżeli chodzi o pokolenie Y, czyli ci, którzy się urodzili między 81 a 95 rokiem, to, to jest praca ma być źródłem motywacji, praca mhm. ma być źródłem sensu. Tam wchodzi sens. Przypominam sobie badanie, to chyba było CV Easy, zrobiło takie badanie w, w 2024 roku, z którego wynikało, że blisko 1 trzecia osób uważa, że ich praca w ogóle nie ma żadnego sensu. Tak. Że nie ma w żadnej wartości społecznej. To po tej głośnej książce Bullshit Job Davida mhm. Greibera zaczęto robić takie badania i się okazało, że faktycznie te analizy, które on w tej książce przytacza, odnajdują jakby swój grunt także w naszym, w naszym kraju. No ale to także... była zdobycz tych czasów, w których oni te prace podejmowali, że właśnie cała masa była takich zawodów, które no jakbyś zapytała, ale co robisz, jaki ma sens twoja praca, ludzie nie umieliby odpowiedzieć. Jak się posłucha na przykład copywriterów, którzy tak. pracują w reklamie, to jest, właśnie, tego ty mówić, ale... to jest typowy przykład pracy, tak. gdzie człowiek zastanawia się, czy naprawdę świat potrzebuje kolejnej reklamy, czy kolejnego sloganu na sprzedaż, nie wiem, odżywki do tak, włosów, dajmy na to. Dokładnie. No i wreszcie mamy pokolenie Z, gdzie, które, ma, które wchodzi na rynek. Które wchodzi na rynek, to są ci, którzy mają teraz powiedzmy, najstarsi mają 30 lata, młodsi jeszcze nie weszli na rynek pracy. To są te osoby, które cenią sobie realizowanie swoich ambicji mają bardzo duże aspiracje, które chcą zaspokoić przez pracę, ale... Mają też dość sztywny taki, można powiedzieć, kręgosłup, to znaczy, cenią sobie równościowe traktowanie w pracy, cenią, cenią sobie różnorodność w miejscu pracy, zwracają uwagę na ekologię firmy, w której pracują, także nie zwracają uwagę wyłącznie... to się okazuje greenwashingiem na przykład. No to pewnie zależy od przenikliwości tych osób, na ile dają się nabierać mhm. na, na, na różne sztuczki, które firmy stosują. Ale jakby to nie jest wyłącznie i wyłącznie, wyłącznie kwestia jakby indywidualnych zarobków oraz indywidualnej kariery, ale także Aha. pewne... Szerszego pewne kontekstu. Toż. I oni będą nam zmieniać trochę rynek pracy, no bo wiadomo, młodsze pokolenie zawsze trochę zmieniają mhm. rynek pracy. I on, w moim przekonaniu, oni będą zmieniać rynek pracy na lepsze, dlatego że na przykład work-life balance jest dla tego pokolenia bardziej tak, istotny ja niż dla starszych pokoleń. No dobrze, ale jeżeli dzisiaj rzuc rzucilibyśmy takie hasło, praca to moja pasja, jak to dzisiaj brzmi? Niektórzy Nie... mówili w moim pokoleniu, praca to moje życie. Wiesz co, ja z moimi studentami w poprzednich latach robiłam taki eksperyment. Czy wiesz, że twoja praca ma datę ważności? Taką nad prezentacją opowiadałam. Z studentami MBA, mhm. czyli ludźmi, którzy już pracują i, i, i dosyć dobrze im idzie kariera. Jak oni reagowali na to, że ich praca może mieć datę ważności. Tak, no i oczywiście to była, byli mocno skonfundowani, ale jakby tam cała masa tych informacji w, w moim wykładzie pokazywała, że rzeczywiście taka możliwość istnieje. No i to było ciekawe, bo oni wszyscy że dobra, spoko, będę podróżować. To podróżowanie było najczęstszą, <laughs> najczęstszą atrakcją, która, jest, yy, która była wymieniana. I rzeczywiście, jakby no, rozmawialiśmy o tym pytanie, na ile cię będzie na to podróżowanie stać, jak gdyby cię nie było stać, bo no to jak wtedy. tak? Bo ja obawiam się jednak, nie mam takiego wielkiego zaufania w krót, krótkim terminie, szczególnie do, do społeczeństw, do, do ludzi, że nagle wszyscy będą się zajmowali dobrosprawczością, no nie, pomagali niepełnosprawnym nie, nie i tak łudzeń, dalej. Proszę. Większość osób będzie po prostu całą dobę siedziała przed telewizorem, bo to będzie najtańsza i najbardziej dostępna forma mhm. rozrywki. Natomiast ja też co, trochę się zgadzam trochę się nie zgadzam chętnie z tym, co powiedziałeś, bo z raportów wszystkich wynika dokładnie tak, jak mówisz. Ja dużo pracuję natomiast z tymi yy, młodymi ludźmi. Teraz byłam na ciekawym wydarzeniu Polscy studenci, Stowarzyszenie Studentów Polskich Studiujących na całym świecie. Zrobię 19. konferencję w Mediolanie, na której mieliśmy debatę na temat tego, czy AI w ogóle pozwoli im zacząć pracę, no bo jest problem z tymi entry level tym jobs. I, o, i, I dużo o tym debatowaliśmy. Natomiast tak, z jednej strony uważam, że oni mają takie podejście, że pierwszy raz od dawien dawna Praca nie jest dla nich najważniejsza. Dla nas jeszcze dla nas była, bo ja jestem podobny z podobnej grupy jak może dlatego, że jeszcze rodzice im dorzucają e, do więc garnuszka. Więc ta, tata mojej córki był spotkany przeze mnie w pracy <grym> i tak to wyglądało wtedy. Natomiast dzisiaj to jest tak, że oni mają dużo bogatsze życie towarzyskie. Ja też czasami mm -hmm. słucham, oni mówią no ale słucham rozmowy dwójki siedzących obok mnie. No ale jakby ci płacili tam, nie wiem, dwa tysiące więcej i na przykład musiałbyś dłużej posiedzieć w tu byś posiedział? W życiu bym nie posiedział, nie? Więc to jest to podejście. Natomiast Natomiast pamiętajmy o tym, że dzisiejszy na przykład milenialsi, którzy w pewnym momencie pokazywali, że oni nic nie potrzebują posiadać, oni mogą tylko wypożyczać. Już dzisiaj chcą posiadać, więc tak, to też się nie zmienia. wiemy, jak te pokolenia będą się zajmowały ja będą myślę, się że to będzie z do założenia rodziny i do pierwszego kredytu. W momencie, że to się kiedy nie będą nie rozdrapywać tą pracę między mhm. sobą, przecież oni mają tak, duże problemy przez to, że się wychowali z social mediami przywiązanym do ręki telefonem. Mają y, duże wyzwania związane z akceptacją siebie, z psychiką, większe niż poprzednie pokolenia. Tak. Mniej są skłodni, skłonni do hardworku za wszelką cenę, a jednocześnie wydaje się, moja córka jest teraz 16 szesnastolatką, więc ona będzie wchodziła w ten rynek pracy wtedy, kiedy wszystko się sypnie. I teraz jak ona z tymi skillami, które dzisiaj buduje w ogóle będzie w stanie zaadresować się w środowisku pracy, gdzie bym się, się co 15 minut przekwalifikowywać. Czy kto w ogóle się jest w stanie co 15 minut przekwalifikować? No I dla każdego z nas jest gdzieś ściana. No to My właśnie. tutaj z, z, z, z, z, zgrupowani pewnie więcej razy jesteśmy się w stanie przekwalifikować niż ten bieda pracujący dzisiaj na Uberze przysłowiowym, o którym się dużo tutaj rozmawiamy. Do gdzie on się przekwalifikuje? No ale Uber stał się symbolem. Jeff Bezos. Nie wiem, czy słyszeliście, na pewno słyszeliście ostatnio tydzień Kojarzy. temu. 100 Ile tam 100 miliardów chce zebrać fundusz na automatyzację całej produkcji. Czyli on idzie dalej, tak. on chce tą, troszkę się nie wyrobił z tym AI-em, to teraz z podwójnym uderzeniem rzuca się na to, zbierze ten fundusz i zautomatyzuje wszystko, począwszy od, od swoich amazonowych magazynów, poprzez, ale produkcję wszystkiego, tam nie będzie już w ogóle człowieka. Jack Dorsey, który wydawałby się takim dobrym właściwie człowiekiem, sprzedał Ilonowi ma no, Maskowi Twittera, natomiast no sam jakby podkreśla, prawda, <grym> well-being, natomiast tylko dla siebie, ponieważ ze swojej dziesięciotysięcznej tysięcznej organizacji blog zwolnił już niedawno cztery tysiące ludzi, czyli 40 no i z człowiekiem człowiekiem, tylko cztery tysiące, mógł wszystkich napisał prawda? piętnego piękną wiadomość na, i się można przeczytać, dlaczego to AIRu zrobił. Pomagało. Tak, a następnie co zrobił rynek, co zrobili inwestorzy? skoczyły jego akcje 24%. To znaczy super, zrobiłeś, stary, zautomatyzować teraz AI będzie pracowało. zwolnić prawie połowę pracowników i teraz jesteś wyżej wyceniany. Jaki to jest sygnał do rynku i do świata? To jest taki sygnał, że człowiek się nie liczy. Otóż to woda za chwilę. Ja, ja mam taką teorię. Woda za chwilę, jak będzie miała być szklanka dla ciebie, człowieku, albo szklanka, żeby przychłodzić centrum troszeczkę danych, tak. centrum danych, nie mam wątpliwości co do tego, gdzie ona pójdzie. Nawet ręka nie zadrże. Rozmawiamy o czasach, których hasłem będzie dehumanizacja, ale już taka totalna. Chciałeś coś powiedzieć, Marek. Ja myślałem o tym w swoim wcześniejszym pytaniu, o, tym, o tej pasji i pracy. Tak naprawdę oczywiście dobrze, kiedy nasza praca daje nam pewną satysfakcję, ale łatwo, kiedy staje się tą pasją, zamienić to w pewien e, wyzysk, kiedy poświęcamy się hmm. za mocno e, ku temu. No, nawet do pracodawcy dostaje pewne narzędzie, że tak, no to podobać się to jest twoja praca. No Cię przyciśniemy jeszcze bardziej. i tak dalej, tak. jest to bardzo nadużywane i też płacenie... Ten temat wiem. Płacenie tożsamością, płacenie, właśnie, dużo to jest twoja pasja. Więc przecież ja bym, to lubisz. Tak, przecież Nic to lubisz, jest, więc to się, proszę nie, bardzo. No, jeszcze. Zostań, tak. zostań dłużej, więc ja bym tutaj zalecał pewną ostrożność. Słuchają Państwo programu Nowy, Wspaniały Świat i rozmawiamy dzisiaj o pracy w przyszłości. jest program Nowy Wspaniały Świat, a moimi gośćmi są Jowita Michalska, Łukasz Komuda i Marek Szymaniak. Rozmawiamy dzisiaj o pracy przyszłości. Jak dobrze kojarzycie albo źle wizję krótszego tygodnia pracy, bo to jest też... O, widzę. To się pojawia co jakiś czas w mediach, przelatuje, są różne pomysły, podobno rząd nad czymś takim pracuje. Jest pilotaż, tak? Jest pilotaż. Opowiedzmy o tym, bo ja, nie... ja próbowałam się czegoś więcej na temat tego pilotażu też dowiedzieć. Nie ukrywam, miałam trochę trudności, bo zaczęłam szukać, nie mogłam za bardzo znaleźć nie wiem. może wchodziła mnie na tę stronę, ale chciałabym wiedzieć, na czym to będzie polegało i czy to tak naprawdę jest dla nas dobre. I na czym polega, gdzie jest haczyk w ogóle, o. Gdzie jest haczyk? Za nami jest już kilka różnych badań w różnych krajach, zarówno w pojedynczych firmach, jak i w grupach firm czy instytucji, czy urzędów. Między nimi był taki pilotaż w Islandii, był w Wielkiej Brytanii, był w Hiszpanii. Jakie są wyniki tego pilotażu? Przeważnie pilotaż? wyniki są bardzo krzepiące. Mm -hmm. To znaczy okazuje się, że można skrócić liczbę godzin pracy i uzyskać te same efekty, co z pełnym zestawem godzin pracy. Natomiast jest tu, jest tu ale... No ale za, jest takie, za. że po pierwsze nie we wszystkich pracach da się coś takiego osiągnąć. Bo wyobraźmy sobie lekarza. Czy chcielibyśmy, żeby nasz lekarz pracował o 20% szybciej? On, na już na to. E, On już pracuje. Ale żeby jeszcze, no, jeszcze chyba, że prywatnie, ale też o 20 jeszcze szybciej. Na okay. e, no, albo pielęgniarka, żeby robiła nam zastrzyk o 20% szybciej. Albo żeby nasz kierowca mm -hmm. naszego autobusu jechał o 20% Czyli to, to szybciej. to dotyczy tylko... No, typu, jest szereg nie nie zawodów... fantazjujmy, ale może to dotyczy tylko korporacji, nie wiem... Na, na pewno im większa firma, tym więcej jest takich, e, można powiedzieć, rezerw, zasob, mhm. takich zasobów, które, których można tą śrubę trochę docisnąć i tą efektywność zwiększyć. Ale gospodarka nie składa się wyłącznie z dużych firm i wyłącznie z, w, z branż, które zezwalają na, mhm. na, na, na takie podkręcenie efektywności. Więc to nam wręcz tworzy ryzyko że powstanie rynek zdualizowany. W jednym miejscu ludzie będą pracowali na przykład 30 godzin tygodniowo, a w drugim miejscu będą nawet nie wyrabiali się w 40 godzinach tygodniowo, czy, czy, czy 45 z czego godzinach tygodniowo. to będzie tygodniowo. wynikało? Z ich nieumiejętności, z braku organizacji? Z, z konkretnej branży, z tego, Aha, w jaki sposób rozumiem. ta branża funkcjonuje i w jaki sposób układane są tam procesy. Po prostu nie wszystkie procesy da się e, przyspieszyć. W, tak, ja, w, w, w pracy fizycznej, gdzie automatyzacja jest droga i w Polsce tak naprawdę jesteśmy raczej w tyle w jeśli tyle chodzi, pod tym względem, więc mm -hmm. wciąż będzie się opłacało zatrudniać tego pracownika, czy migranta, żeby tą pracę fizyczną ciężko wykonywał. więc właśnie ten dualizm świata tej mm -hmm. pracy będzie tak wyglądał, że my tutaj, białe kołnierzyki, w korporacjach będziemy pracować po 30 godzin tygodniowo, a ktoś będzie pracował 6-7 dni w tygodniu. I też geograficznie bardzo mocno też się to się może z, mm, oddzielić, że w wielkich miastach będzie no tak. pracować. Znowu podział w krócej, miasto wsieł, tak, tak. a gdzieś na prowincji. Zakład pracy będzie pracował 24 godziny na dobę. Yy, i ktoś tam będzie pracował dużo a dłużej. A ja Jowita się krzywi. Wiesz co, no bo chociaż dzisiaj to wygląda odwrotnie, bo w mniejszych miejscowościach się mniej pracuje, a w większych więcej. Natomiast ja myślę, ja kocham te projekty, które są w wiecznej fazie pilotażu. <głosy> Wiele takich jest i to jest jeden z nich. E, dzisiaj wszystkie badania pokazują, że sztuczna inteligencja zwiększa e, raczej e, e, ilość pracy, niż ją zmniejsza. Tak, Ludzie są bardziej przepracowani. To jest tak, że naprawdę zastanawiamy się już bardzo często, czy lepiej ten tekst napisać samemu, czy napisać go ze jajem, który wypluje tonę tekstu, który jest napisany w sposób bardzo łatwo rozpoznawany, że to jest jaj i potem musisz to wszystko poprawić. Tak więc, w związku z czym prawdopodobnie Lepiej jest napisać ten tekst Dokładnie. samemu, przynajmniej przy tym poziomie kompetencji, który mhm. mamy, czyli takim, że po prostu wpisuje coś do czata i on mi coś wypluwa, czyli taki podstawowym i mało tego, lepsze, lepsze skille sobie buduje wtedy. Mój mózg troszeczkę lepiej pracuje. Nie mam tak zwanego masowego cognitive offloadingu, bardzo czyli? teraz modne słowo, czyli to, że my outsourcujemy do na zewnątrz Aha. część z funkcji mózgu, żeby móc się skupić na innych. I do tej pory to też robiliśmy, zamiast zapamiętywać, pisaliśmy. No tak, ruchie, ja za, różne ja wynalazki sobie. na przestrzeni świata, historii świata nam Żółtej pomagały karteczki. to robić. Tak, natomiast teraz AI, no troszeczkę dużo nam y, tego y, mm -hmm. cognitive offloadingu po pozwala zrobić. I teraz jest taki moment, że powinniśmy sobie powiedzieć ok tego nie oddam do ai bo to mnie ogłupia do tego stopnia, że już nie będę Ale jak już będę taki głupi, że będzie mi wszystko jedno, bo ja myślę, że Proszę, może jestem tutaj pesymistką straszną, to mnie obudźcie, ale no. ja mam wrażenie, że to zmierza do tego, żeby już ludzie byli tak zdurnieli, zdurniali, żeby ten mózg mieli tak przegniły z scrollowaniem, żeby to był brain rot 4.0, że będzie im naprawdę wszystko jedno. No to zawsze, wiesz co, bo, bo ten, też rozmawialiśmy, te mnóstwo wątków, które tu trzeba zahaczyć. Rozwarstwienie społeczne i rozwarstwienie społeczne również od strony korzystania z technologii Opowiedz jest bardzo mi, duże. bo myślę, że to jest jedna z podstawowych rzeczy, o której się w ogóle głośno nie mówi. Bo ja i ty będziemy, czy my tutaj, jak we czwórkę sobie siedzimy i będziemy i analogu szukać i swoim dzieciom kupimy na przykład MP3, żeby nie spały z telefonem przyklejonym do twarzy. No sprzedaż będziemy im... jest największa od lat 90. No, przykład, nie dziwię się, tak? bo jest modny analog. Natomiast przejedź przez wieś w Indonezji i mm -hmm. zobacz, ile tam dzieci jest analogowych. Wszystkie dzieci mają smartfona, dlatego, że on kosztuje 3 euro. Jest tanie, albo jest, jest za dostępne. darmowy. Jest to mm -hmm. podstawowa forma rozrywki. Wszyscy tam siedzą. Więc to jest tak, że te wszystkie rzeczy, które są dla nas wartościowe, one będą dla bardzo wąskiej grupy, tak jak tanerka, Którą i, będzie stać, którą czy która będzie, s... będzie wyedukowana na tyle, że będzie szukała. Bo obie, obie. Wiesz co, ja mówię mojej córce na przykład taką rzecz. Ona mówi, dlaczego tylko ja mam ograniczony telefon? Wszyscy u mnie w szkole mają nieograniczony. Ja mówię, miarą intelektu rodzica jest to, jak dziecko ogranicza yy, yy, telefon. Znaczy, Weź jakby, to powiedz polskim rodzicom, rodzicom w... którzy ci powiedzą, to jest moje dziecko, wychowuje jak chce. No proszę tak, cię. Tak. I, dlatego, I dlatego walczymy o to, żeby to ograniczenia weszły na przykład do szkół, bo mhm. rodzice nie są w stanie Wtedy podjąć robić, racjonalnej tak. decyzji tutaj, prawda? A jednocześnie mamy będziemy mieć głupsze społeczeństwo, na czym nam wszystkim zależy, żeby tak się nie zadziało. Więc to jest, to rozwarstwienie społeczne powoduje, że znowu Część ludzi będzie lepiej wykorzystywała narzędzia, będzie stać je na kupienie lepszych narzędzi, bo wiadomo, tak. że narzędzie generatywne sztucznej inteligencji płatne, a już na pewno to drożej płatne, robi lepszą robotę dla ciebie niż to bezpłatne. Zdecydowanie. Potem będą cię zatrudniać z zestawem narzędzi. Dlaczego mhm. twój pracodawca nie miałby powiedzieć, w ty wchodzisz i masz, musisz zainwestować w trzy czy cztery narzędzia? Już nie mówię o tym obszarze tak zwanego to, to, co robi Brain Computer Interface, czy opisywane przez Ciebie świetnie w książce Egzoszkielety, które powodują, że jesteś mądrzejszy, lepiej sobie radzisz, podnosisz większe ciężary i możesz się komunikować ze swoim komputerem myślami. I teraz jeżeli Cię na to stać, to jesteś o dwa i pół raza lepszym człowiekiem niż ten, którego nie stać. I teraz pytanie kto dostanie pracę, Ty, Czyli czy ta druga? Chcesz osoba? powiedzieć, że mózgi zostaną w tych najbogatszych albo i najbardziej wyedukowanych? homodeus napisał Harari ile lat temu? Koniecznie tak. zgadzam się z tym, co było w tej książce, ale tytuł jest taki, tak. że to samo jest z longevity modnym obecnie. Tak. Dzisiaj mamy w Etiopii średnią wieku, nie wiem, 55 nadal, czy 60, Ale w bogatych a tu krajach... już mamy 80, tak. 88 lat. A o tym robiłam tydzień temu. Tak, tak, więc to są te wszystkie nierówności, które się ze sobą składają. Czyli masz tak, kogoś, kto dłużej żyje, ma więcej pieniędzy, więcej zgromadzi majątku, ma większe znajomości, jest mądrzejszy, lepiej wykształcony, wychowa lepiej swoje dzieci, ma świadomość, żeby im Odłączyć telefony, żeby je uczyć malowania i kontaktu mm -hmm. ręka-oko i, i zaprowadzić do lasu, będą miały lepszy balans mm -hmm. intelektualny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co można powiedzieć o osobie, która na przykład słucha nas teraz, w tym roku albo za rok zdaje maturę. I ona jest bombardowana różnymi wizjami świata. Mm -hmm. Podejmuje za chwilę bardzo ważną decyzję dotyczącą swojej przyszłości. I co jej powiedzieć... Żeby się nie bała najzwyczajniej w świecie, żeby dała radę, żeby, jak pan to powiedział, załapała się na ten pociąg. Co można tym po dzieciakom powiedzieć? Można powiedzieć im, żeby y, uczyły się umiejętności adaptacji jest bardzo ważne, żeby się nie przywiązywały do jednej rzeczy i budowały szeroki zestaw kompetencji. Czyli muszą być elastyczne. Tak, i w tym kompetencje bardzo ludzkie, czyli empatyczność, to, co AI nam nie odbierze. To jest Ciężko zautomatyzować, tak. Tak, budowanie relacji, co akurat w tym młodym pokoleniu jest dużo cięższe niż u nas, kto miał klucz na i biegał po podwórku, łatwiej te relacje budowały. Ale nigdy nie jest za późno, żeby zacząć budować relacje. Tak, i to też jest coś, co musimy zrobić, dlatego się bardzo cieszę z tego zakazu smartfonów w szkołach, który wejdzie od września. Mam nadzieję. Super, Zobaczymy, tak, tak. Ale, ale wspierajmy ten trend. Mm -hmm. Poza tym powinniśmy powiedzieć, żeby no właśnie starali się też wszechstronnie rozwijać tak, te y, styczne, czyli technologia, ale jednocześnie coś ludzkiego, coś artystycznego właśnie. W, w, w, w Austin, a, a w, w było bardzo dużo Aktywność duża fizyczna? Zdecydowanie tak. No ona jest też częścią tych relacji. Nie? Aktywność fizyczna, mm -hmm. czyli to jest taki dobrostan. Ja uważam, że jest taki set kompetencji, który jest totalnie podstawowy i najważniejszy. Jaki? I to jest well-being. Aha. To jest szeroko pojęta umiejętność zarządzania swoim dobrostanem sobie, czyli nie danie się przepracować, samoregulowanie się i samoedukowanie się. Ten mhm. taki, to... No ale to, co mówisz, to wymaga też jakichś kompetencji, które mamy już, nie wiem, z urodzenia, które mamy z domu, że trzeba się rozwijać, że nie można stać w miejscu, że potem masz ten mózg, żeby go używać, jak moja mama mówiła. Mhm. Czyli jest zestaw, kompeten... jest zestaw czegoś, z czym się rodzimy? Ale wszystkie te rzeczy można nabudować. To znaczy, świadomie nabudowujemy, świadomie się też rozwijamy czyli pilnowanie tego, że na mnie jest ten ciężar i obowiązek doedukowywania się i lepszego rozumienia. Ja, czy Podstawą wszystkiego jest edukacja. Marek, co byś do tego dodał? Ja bym tutaj te, troszeczkę e, zrzucił tego ciężaru z tych rodziców, bo tak mówimy, zabierzcie im telefony, zabierzcie edukujcie i tak dalej. Czasem jest tak, że ci rodzice no, no, wyobraźmy sobie, że pracują w takich warunkach, jak ja opisuję w książce, kiedy mają jeszcze czas. No nie mają czasu e, na, na to, żeby, żeby się zająć. E, zająć się tymi dziećmi, kiedy mają czas, żeby nie wiem, walczyć z nimi o tego smartfona, kiedy wracają i są wykończeni. i jedyną może ratunkiem na to, żeby ogarnąć kolokwialnie mówiąc HUP jest to, żeby dać dziecko ten smartfon. Więc jakby dajmy im też trochę zrozumienia, więc ja tutaj zawsze podkreślam, taką rolę e, również, nie wiem, państwa, tego, żeby wspierało ich, żeby szkoła też wspierała. Oczywiście to jest bardzo szerokie, ciężko to jednym zdaniem jakby mm -hmm. to wiedzieć, ale też zrozummy, że te wybory nie są takie świadome i to nie wynika z, wyłącznie z, nie wiem, z lenistwa, o proszę bardzo, daję tu smartfona, niech to mm -hmm. dziecko się, mówiąc brzydko, zadka, tylko czasem to jest jedyny, jedyny jakiś wybór, żeby w ogóle cokolwiek więcej zrobić, więc ja bym tutaj Proponował i apelował o rozwiązania, które tych rodziców trochę odciążą, Czyli ale odgórne też odciążą, państwa... Ale też odciążą ich na przykład w pracy. Ale wiesz, jak ja słucham na przykład przestrzeń. polskich polityków, którzy mówią o AI-u, to mam ochotę po prostu wyskoczyć przez okno. Znaczy, przepraszam bardzo, ale poziom niekompetencji, ignorancji i zwykłej głupoty jest taki, to bez względu na to, po której stronie barykady politycznej są ci ludzie, Krócy, ręce i nogi opadają. Naprawdę. Panie Łukaszu, na koniec. Co by pan powiedział takiej młodej, 17-letniej, 18-letniej osobie, która nas słucha teraz i my się sobie nie nazaorane? No, no po prostu no ja nie nie wiem, co zrobić ze swoim życiem. Za chwilę mam maturę, egzaminy. Co ja mam zrobić? Ja bym zachęcał do tego, żeby pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywać jak najwcześniej. Niekoniecznie w dużym wymiarze. Mhm. Jakaś praca weekendowa, coś takiego. Dla, Wakacyjne, dlaczego? Wakacyjne, jakieś wolontariaty, dlatego, jakieś żeby przetestować historię? różne rzeczy, które można w życiu robić. Mhm. Dlatego, że dobrze jest sprawdzić, czego się nie cierpi robić. Oj, tak. Wie żeby nie teren. wybrać ścieżki dla siebie zawodowej, która się okaże dla nas y, obmierzła i taka, która nas po prostu krzywdzi. Dlatego, że obcy... zainwestujemy dużo czasu i wysiłków, żeby coś robić, żeby zdobyć pewne kompetencje. Bardzo trudno będzie z tego zrezygnować. Więc A jeżeli tam zabiorą te roboty, potem roboty, bo przyjdą albo No jeżeli poprobujemy różnych ścieżek, to, to wątpię, żeby ta sztuczna inteligencja i roboty zabrały wszystkie możliwe prace. No nie. Na szczęście są takie zawody, Zostanie które są bardzo trudne. danych i, lo i lobbying. Nie, no, na szczęście nie wiem. Usługi nie tego. Szeroko pojęte usługi opiekuńcze, to będzie rzecz, która będzie bardzo rosła, szczególnie, że się starzejemy jako społeczeństwo. Nie jest to na razie. Ale jakoś... nie każdy może być chce być pielęgniarką, ale rozrywka też. Ale o, rozrywka! Personalizowana rozrywka. Będziesz chciała rozrywka, te wszystkie rzeczy, które są personalizowane i no, kosztowna będzie kontakt człowieka z człowiekiem coraz bardziej. A jak tak. będzie z mediami? Ja mam, Siedzimy takie marzenie, w polskim radiu. ja mam takie marzenie, żeby każdy, kto będzie coś robił i zarabiał, opodatkowywał się na przykład na takim patronajcie, czy innym, na mądrego dziennikarza i dziennikarkę. Bo dzisiaj, jak wiemy na przykład w Stanach Zjednoczonych 95% już mediów posiada przy najbliższy przyjaciel Donalda Trumpa. Tak. W związku z czym Nadzieją ta są prawda i ta szczerość tak. i, to, i to wygrzebywanie tych... Rzeczy, o których powinniśmy wiedzieć spod różnej kupy, będzie Ale też należało do edukacja, indywidualnych wiesz, ludzi, tak, którzy możemy... są. I ja dzisiaj wiem, że no, tutaj przynajmniej parę takich dziennikarzy siedzi. I dziennikarstwo powinniśmy wspierać społecznie, To jest ewidentnie społeczny zawód. Mhm. Natomiast generalnie, ja też tu się bardzo z tobą zgadzam, powiedzeniem, że wczoraj byłam na Uniwersytecie w Poznaniu, gdzie debatowaliśmy, jak zmieniać edukację i dokładnie o tym rozmawialiśmy z Uniwersytecie Ekonomicznym, że komponentem edukacji powinna być już praktyka. To znaczy student, który ma problem z tym tak zwanym entry-level jobsami, których nie ma, on już powinien wejść na rynek pracy przygotowany zawodowo w praktyce. No dobrze, proszę państwa, musimy niestety kończyć, bo widzicie praca nas goni i mamy studio do pewnej godziny, ale bardzo wam dziękuję. Myślę, że to było pierwsze z wielu spotkań, które możemy odbyć, bo rzeczywiście narracja wobec, wokół tego, co nas czeka, jest naprawdę taka, że ma się ochotę wejść pod koc i nie wychodzić przez niego do końca, pod niego pod do końca życia, bo nas straszą. Ja zawsze mówię, że najważniejsza jest edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja, a w kontekście AI-a to chyba nigdy nie było tak ważne, mm. jak, jak kiedyś. To znaczy, to jak teraz. To jest naprawdę w ogóle podstawa i no cóż, samoedukujmy się, bo nikt za nas tego nie zrobi. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, jaka będzie praca przyszłości. I see trees of green.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 Colors of the rainbow, so pretty in the sky Are also on the faces of people passing by I see friends shaking hands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 Super, super! Super niedziela w Kauflandzie. W tę niedzielę wszystkie świeże owoce i warzywa taniej owad. Tak! W tę niedzielę wszystkie świeże owoce i warzywa taniej owad. Skorzystaj z super okazji w Super Niedzielę. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!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 I Ladian 40 plus sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam, Aneta Zając. Pogoda lubi zaskakiwać. Na szczęście dba o mnie mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKC, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Odporność na dzień dobry. Polecam, Cezary Żak. Aniu, boli mnie gardło.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 To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama Ogłoszenie społeczne Musimy pilnować, gdzie grosi, idzie publiczny, by nie trafił czyś układzik mętny i specyficzny. Dajemy bezpłatne porady, uczymy jak pytać wprost, by władza wiedziała, że bacznie pilnuje jej kto. Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Na autostradzie A18 w województwie lubuskim pomiędzy węzłami Żary Zachód a Żary Południe bus uderzył w bariery. Do zdarzenia doszło na kilometrze 17 niedaleko miejscowości Grotów. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Wrocławia. Na drodze krajowej numer 17 utrudnienia utrzymują się pomiędzy Lublinem a Zamościem, niedaleko miejscowości Izbica. Na kilometrze 154 doszło do przewrócenia się motocyklisty, a następnie do najechania pojazdu osobowego właśnie na ten jednoślad. Jedna osoba została tam poszkodowana i obowiązuje tam ruch naprzemienny. Zakończyły się utrudnienia ponad dwie dwugodzinne na drodze krajowej nr 28 w Podkarpackiem na odcinku Jasło-Krosno. W pobliżu miejscowości Szebnie, gdzie doszło do wypadku dwóch aut osobowych, jest jest już odblokowana w obu kierunkach, a chodzi o kilometr 217 przybywa samochodów na Krajowej Siódemce przed Warszawą od strony Płońska, podobnie na drodze krajowej numer 61 na fragmencie remontowanym niedaleko Zegrza oraz na drodze krajowej 79 na odcinku Piaseczno-Stolica. A w samej Warszawie duże spowolnienia utrzymują się na ekspresowej ósemce pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Jeszcze województwo opolskie droga krajowa numer 45 pomiędzy Opolem a kluczborkiem trwa dość uciążliwy remont na fragmencie około 9-kilometrowym. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Jak zawsze czekamy na wieści z zakierownicy. od państwa.